Gdzie kurwa, wekarz, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, mówiłem cały czas, Wypierdalaj kurwa, nie masz, kurwa. nie masz tam kurwa właśnie, bo jest spójrzane, wmierdale, kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa, kurwa. Kurwa. Kurwa. Kurwa, kurwa, jemne kurwa, nie kurwa <śpino> za, za, <zasz, śpino> jedni w kurwa, nie się niej, kurwa, nie bań kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, tam kurwa, nie kurwa, nie kurwa, kurwa, Dobra, gdzie jesteśmy przy Brytyjczykach? Nie chodźcie swoją. wypuszczam się, nie wiem, że tak. Tak, kupujesz się kurwa jak dwa czarne czpelek, tej ty jebany ty ty no pierdolą ty ty z kurwa, się kurwa, to ja kurwa kurwa, kurwa. kurwa, kurwa, to ja się kurwa, kurwa, kurwa, wy ja kurwa, to kurwa, to kurwa, kurwa, kurwa, to kurwa, to kurwa, nie kurwa, kurwa, kurwa, to kurwa, to ja kurwa, to kurwa, kurwa, kurwa, kurwa, to kurwa, kurwa, kurwa, nie no, możesz ja? kurwa, kurwa, kurwa, kurwa! kurwa nie! nie. Ja, kurwa nie! kurwa nie kurwa nie kurwa! To kurwa! Jak cię, kurwo, jemne, to cię zabije. ci kurwa! jebne kurwa! To śmierci! kurwa! kurwa! na